Moi kochani w grozie umiłowani, wita Was Krwawa Kałuża w odcinku 12. I teraz tak. Przyszykowałam dla Was, to znaczy nie dla Was, ale dla Waszych uszu, znaczy nie, nie dla Waszych uszu, tylko przyszykowałam w tym programie jeden wielki pręgierz zgodnie z zapowiedziami i nie mam zamiaru nic z tych zapowiedzi zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że najważniejsza moim zdaniem w życiu jest konsekwencja. I to najważniejsza jest dosłownie. Czyli jeżeli się powiedziało A, należy powiedzieć B i pamiętać, należy, że alfabet ma o wiele więcej liter. A co za tym idzie, można z tych liter stworzyć praktycznie rzecz biorąc nieskończenie wiele kombinacji słów, liter i zdań. Coś pięknego ten język polski, coś pięknego. I dlatego między innymi pisze horrory po polsku. Jednak, do tej pory nie wiedziałam, że jednak i mimo wszystko w Polsce się nie pisze horrorów się. Ale nie, bo nie. Tylko nie, no się nie pisze się i nie pisze się horrorów w Polsce potwierdzi tak jakiś mądry pan, wielce mądry i wielce pan. A skoro się ich nie pisze, tych horrorów, to się ich również nie recenzuje. A pisarze horrorów to nie pisarze, a jeżeli nawet, to są chyba specjalnie naznaczeni, nie wiem, jakąś farbą może. Jeżeli się starają nawet coś wydać, to należy im te starania odradzić, bo przecież jeszcze coś fajnego napiszą i się okaże, że na przykład ktoś z tych pisarzy horrorów sukces odniesie, pokazując wszystkim że jednak można w Polsce pisać horrory i że w Polsce horrory się pisze się i że można mieć czytelników tychże horrorów i że jeszcze dostać na te horrory czy tam jakieś książki nawet można jakieś honorarium większe, mniejsze albo tam jakieś albo można mieć nawet zaufanego wydawcę można albo na przykład można mieć fanów którzy motywują do pisania tychże horrorów właśnie i którzy Ci fanowie czy fani czekają na kolejne książki i są wielce sympatyczni oraz mili oraz są fajni. I mówię teraz do tych moich fanów. Ja Wam serdecznie dziękuję, że jesteście i że mnie motywujecie do pisania tychże horrorów właśnie, których tychże horrorów właśnie w Polsce ktoś tam twierdzi się nie pisze. Dziękuję Wam kochani fani, bo mówię, że bywa różnie, kwadratowo i podłużnie. Czasami człowiek pisarz się czuje nisko i wtedy się okazuje się, że fani, czyli inaczej mówiąc przyjaciele, nie bójmy się tego słowa, są w okolicy i w dupę motywacyjnie kopną zdołowanego pisarza, czyli tak, czyli mnie. No i czyli tak, czyli wstęp do dwunastego odcinka Krwawej Kałuży jest odhaczony, dodam tylko, że w tym odcinku nie powiem przed zjebami o czym te zjeby będą tylko powiem podczas treściwego zjebywania o czym te zjeby będą no i w tym odcinku między słowami oraz muzyką będzie dodatkowa niespodzianka albo chyba nawet dwie ale o tym później teraz poproszę przerywnik melodyczny po którym zaczną się zjeby właściwe czyli mówiąc ogólnie gramy Krwawa kałuża, odcinek 12, tego teraz słuchacie, a na łopaci wiszą gacie, czyli co teraz będzie, teraz nastąpią tak zwane zjeby pierwsze, a ka postawie pręgierz numer 1. Od razu pozwolę sobie zapodać cytat. <śmiech> I odkalsnąć oczywiście, bo już mi zaskło gadle. Jest pewna rzecz, która niezmiennie mnie zaskakuje. Niezdolność pewnych grup społecznych do zaakceptowania zasad rządzących skojarzeniami odbiorców. A co za tym idzie, odbiorem nazwijmy to dóbr kulturalnych. W, cudzysłowie. w skrócie wiadomo, że horrory w Polsce się nie sprzedają. Nie i już. Rynek odbiorców jest maleńki, a poza niego trudno się przebić. A mimo to pewna miła pani, która pisze powieści grozy, znaczy przerwa teraz cytat, bo to nie ja, znaczy, ten cytat nie, na, nie mówi o mnie teraz, mimo wszystko, <śmiech> wracam do cytatu. Pewna miła pani, która pisze opowieści grozy, pisze do mnie, żebym pomógł jej promować jej nowy horror. Mówię jej, nie mów nikomu, że to horror, nazywaj to romansem gotyckim, czymkolwiek, tylko nie horrorem i wysłała info o horrorze no ekstra no tu ponownie wycięłam nieco z cytatu bo oryginalnie jest o dupie bladej a nie o horrorze no ale teraz dalej cytuję <śmiech> po prostu pewnych słów w reklamach się nie używa zwłaszcza jak się chce zwrócić na coś, kogoś uwagę. nie używamy określeń horror western itp przykro mi PL to nie USA. Koniec cytatu. Autorem wypowiedzi jest niejaki Robert Ziembiński, który to pan jest niejako dziennikarzem. Mówię niejako, gdyż jego wypowiedź nie przypomina wypowiedzi dziennikarza sensu stricte, merytorycznie przysposobionego do tematu. Jest raczej wypowiedzią w stylu nie znam się, to się wypowiem się. Dodatkowo, tylko w jednym punkcie wypowiedzi pana Ziembińskiego się zgadzam się, że PL to nie USA. Nawet nic o inny, czyli w skrócie wyrazowym użyto innych liter. <śmiech> Bardzo śmieszne. Plus, hmm, w cudzysłowie zainteresowała mnie niejako rzeczowa argumentacja pana niejakiego ziemińskiego, niejakiego dziennikarza, na tyle niejako sprawnie próbująca udowodnić, to znaczy potwierdzić wysnutą przez niejakiego dziennikarza tezę, że w Polsce horrory się nie piszą się, bo to nie USA. Dosłownie przygniótł mnie i jebnął po twarzy ciężar argumentacyjny owej tezy. Czytam czegoś. Dodatkowo wysnułam wniosek, że pewne grupy społeczne nie są w stanie ogarnąć kwestii mózgownicami swemi. Tej kwestii mianowicie, że zdaniem pana, jak mu tam było, Ziębińskiego, że horrory w Polsce się nie sprzedają się, bo nie i już. No i żeby ta miła pani, która pisze te horrory niby, nie nazywała tego, co pisze horrorami, tylko romansami gotyckimi. Mimo, że romansami gotyckimi te książki nie są i że mają z romansami gotyckimi tyle wspólnego, że chyba praktycznie nic. Ale oczywiście pan Ziembiński tego nie brał pod uwagę. Ja nie będę dyskutowała z powalającą argumentacją pana Ziembińskiego. Widocznie się coś komuś w dupie poprzewracało do tego stopnia, że trudno poddawać logicznej i merytorycznej analizie coś, co się z owej poprzewracanej dupy wydostaje. No cóż, trudno się również oprzeć wrażeniu, że pan niejaki niby dziennikarz ziembiński, jakby to ogólnie nazwać, on nazwał polskie społeczeństwo, przynajmniej ja tak wywnioskowałam i ja tak odczułam, polskich odbiorców horroru nazwał, no... Zaowalowa, forma zaowalowana słowa imbecyl albo debil mi się tutaj skojarzyła. Oprócz tego, że imbecyle i debile nie posiadający skłonności do logicznego myślenia. No bo gdzie tu logika? Się nie sprzedają horrory, bo się nie pisze horrorów w Polsce, albo nie pisze się horrorów w Polsce, bo się nie sprzedają się, bo to nie USA. I to nie trzeba nazywać czegoś, czego nie ma czy w sensie reklama, czy jakieś skojarzenia, czy jakieś powiedzmy rzecz biorąc cudzysłowia, jeżeli, czy to jest słowiu, czy chuj wie co, a propos dóbr kulturalnych. Ja poproszę o doprecyzowanie kwestii, ponieważ jestem na równi z resztą społeczeństwa imbecylem w temacie. Plus jakoś coś mi się wydaje, że nie mam czegoś, co się zwie syndrom wyparcia. Czyli, no, hmm, nie neguję istniejących i wyczuwalnych zjawisk, takich jak polska scena horroru i grozy, a tylko dlatego nie neguję, że napisała do mnie jakaś panna pisząca horrory, a mi to się nie podobało się, że napisała do mnie i że, że ona pisze horrory, no bo przecież jak ona śmiała, ta miła pani, pisać coś, co się nie pisze w Polsce, się kurwa. Jeżeli pan Ziębiński określa polskie horrory mianem dóbr kulturalnych ujętych w cudzysłów, no to nie mamy o czym rozmawiać. I to znaczy również, że pan Ziembiński polskich horrorów za owe dobra kulturalne nie uważa. A z sobie tylko, sobie tylko znanych powodów. A skoro z sobie tylko znanych powodów, to może nadejdzie wiekowamna chwila, w której pan Ziembiński, niejaki dziennikarz, pseudo, wyjawi światu swoje powody wypierania istnienia polskiej literatury grozy i horroru. Że Pan Ziembiński wtedy stanie przed szeregiem pisarzy piszących horrory, polskich zresztą pisarzy. Stanie pan Ziembiński przed wydawcami wydającymi polskie horrory. <grych> stanie pan Ziembiński przed czytelnikami czytającymi polskie horrory. I wtedy pan Ziembiński tym wszystkim ludziom powie, że tego wszystkiego nie ma i że to nie jest usa. Ja poproszę pana Ziemińskiego, żeby tak zrobił, ponieważ naprawdę jestem ciekawa. <śmiech> jego tak zwanych powodów wysnuwania tezy, że w Polsce nie pisze się horrorów, tylko mm, powieści gotyckie. Romanse gotyckie. No skoro slasher jest romansem gotyckim, no to bardzo kocham Cię moja piło łańcuchowa. Albo jeszcze dodam, że slasherów też się nie pisze, bo slasher to jest sensu stricte gatunek filmowy. No dobrze, ale to jeżeli dobrze pamiętam, Polska to nie USA, więc powinnam na przykład zamiast slashera używać określenia typu hmm. y y y y cięcie. No to cięcie. W takim razie skoro cięcie, to się, że tak powiem teraz uśmiechnę szeroko do, do DJ-a po mm, jakiś utwór melodyczny, skoczny i rozkroczny, po którym do Was wracam z kolejnymi zjebami. Poproszę o muzykę. Krwawa kałuża po przerwie do Was gada w odcinku 12, a teraz nastąpią zjeby drugie, czyli pręgierz drugi. Dla wydarzenia międzynarodowego, a raczej na skalę ogólnokrajową, wydarzenie to nosiło znamienną nazwę konferencja naukowa Światy Grozy. Wydarzenie odbyło się w Krakowie. Miałam na tym wydarzeniu się pojawić, gdyż się wielce napaliłam, niczym szczerbaty na suchary. Albo niczym Neron na Rzym. No albo jak Hugh Hefner po swoiku wiagry napalił się na swoją tlenioną młodą silikonową żonę. Tak właśnie napaliłam się ja na konferencję naukową Światy Grozy. Bo to brzmiało dumnie. Jednakowo, zanim wszystko tam coś nastąpiło, w, na, naszło mnie pytanie, że tak powiem, najszło. Pytanie pierwsze ode mnie. Co to jest konferencja naukowa? Się spytałam. Się spytałam i nie uzyskałam odpowiedzi, ale z definicji wynika, że konferencja naukowa to spotkanie medialne, podczas którego odbywają się odczyty, wykłady, prelekcje albo referaty, ewentualnie innego rodzaju merytorycznie ujęte, zwerbalizowane formy przedstawienia analiz naukowych zawodanego tematu. Czyli poważna sprawa. Naukowa? Od dawna wiadomo, że są niejacy naukowcy istnieją, znaczy, którzy robią wszystko na naukową nutę, czyli bardzo poważnie, analitycznie, rzeczowo, innymi słowy, mądrze, skrupulatnie, ciekawie, niekiedy niezrozumiale, ale w zasadzie praca naukowców jest wielce potrzebna, doceniana, poważana oraz poszukiwana. Na na, na, na, I dlatego ze względu na okreśnik naukowa, przysłowie konferencja, chciałam ja się bójnąć do Krakowa, wydać kasę na dojazd, żarcie, akomodację oraz amortyzację po to, żeby poznać, na, poznać <śmiech> przepraszam, naukowe i przez to mnie intrygujące spojrzenie na grozę wszelaką oraz światy grozy tej wszelakiej. Spojrzenie poznać chciałam. A skoro poważna to sprawa jest? czyli Konferencja Naukowa, jest poważna. Kojarzy się Konferencja Naukowa mianowicie z czymś, co się nazywa merytoryczny research, rzeczowe przygotowanie tematu, z, no nie wiem, z ikonografią? pokazem slajdów, wykładami, na których słuchacze słuchają, bo niby co słuchacze mają robić, z tak zwanymi paszczękami rozdziawionymi ze zdziwienia oraz ze zachwytu. Takie było moje przekonanie i wyobrażenie o Konferencji Naukowej Światy Grozy. Jakie było moje zdziwienie, kiedy wysłannik mój osobisty, a mam takiego wysłannika, gdyż osobiście nie mogłam jej pojechać, wysłannik mój osobisty zdawał mi relacje prawie na bieżąco z owej wyczekanej przeze mnie konferencji naukowej, na której to konferencji niestety nie było mi dane być. Dodam, że wysłannik jest osobą rzeczową, związaną ze środowiskiem polskiej grozy literackiej, jest osobą wielce zorientowaną w temacie, oczytaną na żywo, ma kontakt z przedstawicielami środowiska polskiej grozy, czyli mój wysłannik na konferencję naukową, konferencję pod tytułem światy grozy, jest osobą obrytą w temacie grozy i horroru oraz światów tychże właśnie. I co ja się dowiedziałam od tego mojego zaufanego wysłannika, który moimi oczami oraz moimi uszami na konferencji Światy Grozy Krakowskiej był? Po pierwsze, dowiedziałam się, że organizacja konferencji pozostawiała wiele do życzenia, nawet bardzo wiele niż wiele do życzenia. Słuchacze, którzy przyszli posłuchać, bo niby co słuchacze mieliby robić, błąkali się niekiedy po budynku, w którym odbywała się konferencja, przypomnę, naukowa, niczym się błąkali te dusze zbłąkane się, zbłąkane błąkają. Nie wiadomo było, co, gdzie i jak. Ale oczywiście nie, nie, nie od razu. Bo, ale nie wiadomo było dlatego, że w programie konferencji Naukowej Grozy następowały zmiany, o których to zmianach nikt nie wiedział na skalę tak zwaną szerszą. No okej, okay, ktoś tam coś wymusił na organizatorach i organizatorzy umieścili informacje. Ale moi drodzy, asfaltowi, informacja owa umieszczona była na Facebooku, na stronie wydarzenia. Przypomnę, aczkolwiek nie wiem, czy muszę, że Facebook jest przecież centrum wszechświata, w tym świata naukowego i nie ma innej opcji przekazywania zmian programu konferencji, tylko na fejsie właśnie. Pozostawiam to bez dodatkowego komentarza. Inna sprawa. Wysłannik mój zaufany wszedł na konferencję w przekonaniu, że dowie się czegoś nowego, interesującego w tym, dowie się m.in. o tym, co już wie że na polskim rynku księgacko-wydawniczym pojawiło się kilkanaście osób. Są wydawnictwa, są pisarze, są świry pozytywne, którzy za punkt honoru oraz plamy na spodniach wzięli sobie na, oraz na kark Światy Grozy właśnie. Ich tworzenie, pisanie, pisanie o tworzeniu, wydawanie książek horrorów polskich, tworzenie portali skupiających, wszystko z tej dziedziny, że na konferencji naukowej Światy Grozy mój wysłannik usłyszy coś o tym, że polska groza ma się coraz lepiej, że już nie kuleje, że rośnie w siłę i że są w tym kraju ludzie, którzy na prawie naukowy piedestał owe grozę polską wywindować by chcieli. Oczywiście wiadomo, że chcieć to nie zawsze móc, bo nie zawsze jest co wywindować, to też wiadomo, moim zdaniem na polskiej scenie grozy i horroru jest co windować, ale no już dobra, postawię tutaj trzy kropki. Tego się mój wysłannik nic takiego, że tak powiem, nie dowiedział. Dowiedział się mianowicie, między innymi, że Stefan Darda nie pisze horrorów, tylko powieści gotyckie. No, Stefan słyszy? I nie wiem, czy tę tezę wysnuł szanowny pan wcześniej wspomniany Ziembiński, ale jeżeli coś, to powiem tak. Komuś ta powieść gotycka za dupę znalazła i najwitoczniej jest, jest coś na rzeczy, że wszędzie chce tego rodzaju kwestie wcisnąć. No to jest zajawka jakiejś choroby psychicznej i takie coś, no ale ja, ja się nie znam, ja polecam tylko dobrego psychiatra. Poza tym mój wysłannik na konferencji naukowej Światy Grozy zauważył pewną manierę owych wykładowców, naukowców, że generalnie mieli jakoby temat, o którym mówili, w swojej szanownej dupie. Tak samo mieli w dupie słuchaczy. Niektórzy czytali z kartki, zupełnie jakby im się nie chciało. Gęby ruszyć, ale ewentualnie wyjść z jakąś inicjatywą, czy, went, czy coś, nie wiem. Człowiek słuchacz czuł się jak imbecel. Flągał się po budynku jak debil. Byli tam nawet słuchacze pisarze, ludzie związani z polskim światem grozy i horroru, ale nie ujawniali się, żeby, cytuję, nie robić wsi. Chcieli po prostu się czegoś fajnego dowiedzieć o Światach Grozy, dosłownie. Dowiedzieli się niektórym się częściowo, nawet podobało się. Bronią niektórzy owej konferencji jak ja rozumiem. Jakieś tam kwestie emocjonalne, ale proszę się postawić w butach osoby, która chciała się przejechać PKP, wydać kupę kasy, schetać jak koń po orce albo po westernie, którego w Polsce nie ma. Westernu przecież. Nie tylko generalnie horroru nie ma, westernu też. I która ta osoba chciała posłuchać wykładów i poczuć się mądra w temacie światów grozy. Po prostu ja, planując pojechać do Krakowa, chciałam zwiększyć, że tak powiem, swoją osobistą wiedzę. Najnormalniej w świecie. Wykorzystałam w tym celu mojego wysłannika, który mi przekazywał na bieżąco te wykłady. Ale mimo wszystko do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, dla kogo ta konferencja organizowana była? Jeżeli dla samego świadka naukowego, to po jaką cholerę poczyniono wstęp wolny dla gawiedzi? Konferencje naukowe na ogół służą poszerzaniu naukowych horyzontów, służą nawet nawiązywaniu nowych kontaktów, podejmowaniu współpracy z innymi jednostkami naukowymi, ewentualnie na szerzeniu wiedzy wśród odbiorców tzw. świeckich. Czemu miała służyć konferencja naukowa Światy Grozy? Nie wiem. Oczywiście zjeby dla konferencji są tak zwane ogólne i oczywiście są krzywdzące dla jednostek wybitnych oraz wykładów ciekawych, które tamże były i się ludziom niektórym podobały. W mniejszym stopniu, ale były ciekawe wykłady, czy tam te odczyty. Zostały też zauważone dwie ciekawe naukowe osobowości, z którymi nawet mój wysłannik chciałby nawiązać współpracę, ale te dwie osoby, czy te dwie przypadki, te płu, przepraszam, te dwa przypadki to są krople miodu w wiatrze dziegciu ogólnie rzecz biorąc cieszę się, że nie pojechałam na konferencję naukową świategrozy, gdyż bilans wychodzi in minus czy na minusie jeżeli chodzi o nomenklaturę zrozumiałą a nie mam podstaw, żeby nie wierzyć mojemu wysłannikowi, czy tam wysłannikom nie mam również w zwyczaju czepiać się niczym, że psiego ogona, czyli tak po prostu i bez konkretnego powodu. Konferencja Światy Grozy okazała się niewypałem, a szkoda, bo zapowiadało się spoko wydarzenie, które mogło się odbić szerokim echem w środowisku polskim związanym z grozą. I można by było to połączyć z nienaukowymi wydarzeniami ze świata grozy i horroru polskiego. Wyszedł zonk okropny i mam nadzieję, że organizatorzy wyciągną z tego wnioski, jakiekolwiek. No a teraz należy wyciągnąć uszy, bo zapadana zostanie muzyka, czyli gramy i śpiewamy, a ja się zamykam, bo ochrypłam. No to do usłyszenia. Muzyka. Krwawa kałuża, wcale nie mała, lecz duża, wraca do Was po przerwie. Teraz nastąpią zjeby trzecie, a dostaną owe zjeby mianowicie blogerzy recenzujący książki, których nie czytali tych książek, albo recenzujący książki, których z reguły nie czytają. Czy to jest możliwe? Czy co mam na myśli? Czy czepiam się recenzji negatywnych tekstów moich, aka własnych? Nie, kochani, ja się nie czepiam. Ja się czepiam, znaczy ja się tego nie czepiam. Ja się czepiam recenzji nierzetelnych, niechlujnych, które po pierwsze nie zasługują na miano recenzji, a po drugie w ogóle proszę się nauczyć, że są na ziemi, na niebie i ziemi pewne wyznaczniki gatunków albo rodzajów literackich. Na okładce, albo pierwszej, albo czwartej, ewentualnie na grzbiecie książki są odpowiednie symbole albo napisy świadczące, że powieść jest powieścią grozy, albo nawet horrorem. <śmiech> Jeżeli tego rodzaju symboli graficznych albo napisów nie ma na okładce, albo nie ma gdzieś indziej, to ewentualnie należy spojrzeć okiem analitycznym na okładkę Okładki horrorów a powieści grozy <coughs> najczęściej są charakterystyczne oraz sugerują w mniejszym lub większym stopniu zawartość fabularną powieści. Czyli w chuj dobrze widać, że biorę do, powieści, do, do ręki powieść będącą powieścią grozy albo horrorem. Jak w mordę strzelił na okładce jest albo napisane wołami przysłowiowymi horror albo powieść grozy. Ewentualnie jeżeli czegoś takiego nie ma, to można się zasugerować krwawą okładką, trupem na okładce albo jakimś innym elementem sugerującym tematykę. Może być na przykład zakrwawiona dłoń, może być na przykład zakrwawiony fragment ciała, może być zombiak, może być zjawa, może być ognista czaszka, może być słowiański demon albo kilka słowiańskich demonów. Myślący człowiek, a takich nie brakuje, jak sądzę, wie, że sięgając po książkę tak oznakowaną albo tak oddzianą w okładkę, sięga po horror albo grozę i myślący człowiek przewiduje, że w środku, czyli na kartach powieści, jest treść mniej lub więcej albo bardziej lub mniej związana z horrorem lub grozą. Czyli mam na myśli zajawki tematyczne w postaci graficznej, graficznej, sugerujące zawartość aka treść. To samo jest z blogami. Jeżeli jest blog, na którym szata graficzna przypomina różową landrynkę albo świat mangi, jeżeli jest blog, na którym przeważa szata graficzna w stylu serduszka albo puchate białe obłoczki i blog ów nazywany jest recenzyjnym oraz w tym szale różowości oraz puchatych obłoczków, pięknych mangowych młodzieńców albo kucyponków, Pojawi się recenzja mojego horroru, a recenzja nazy zaczyna się słowami w zasadzie nie czytam horrorów i nie wiem, dlaczego sięgnęłam po tę powieść. Praktycznie się nudziłam i ziewałam, a nic ja nic nie bałam i nie wiem, dlaczego autorka pisze takie rzeczy. To ja się pytam, po kiego wała, kochana moja panieczko różowa, w ogóle zabierasz się za recenzowanie książeczki, która nie jest w twoim literackim, za przeproszeniem, klimacie? Czemu? A czemu ta recenzja ma służyć? Moim zdaniem recenzje, zgodnie z przeznaczeniem, mają być oceną warsztatu literackiego, fabuły, konstrukcji charakterologicznej bohaterów. Pomysłu nawet, czy jest nowatorski, czy wtórny, czy książkę się czyta, czy się ją do mózgownicy na siłę wpycha. Temu ma służyć recenzja. Plus autor powieści czy tekstu, czytając recenzję, chce się dowiedzieć chociażby na temat jakichś odczuć estetycznych odbiorcy. Recenzje są wszelakie ale te pisane przez osoby totalnie nie w temacie horrorów są recenzjami moim zdaniem zbędnymi. Ja nikomu nie zabraniam pisać recenzji czy tam pseudo recenzji, ani nie nazywam panienek blogerek głupim drobiem domowym. Tylko po prostu się dziwię się, że mając przez, przed oczami horror, gatunek, o którym panna owa nie ma pojęcia bladego, żadnego, nawet zielonego, bierze panna owa i pisze coś, co aspiruje do miany recenzji. I jeszcze panna Owa się dziwi, że autorka się nie dopatruje się w tej recenzji najmniejszego sensu. No i to jest kolejny przypadek opcji w stylu nie znam się, to się wypowiem się. I stwierdzam, że takich przypadków jest coraz więcej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że idzie wiosna i że ludzie głupieją. Albo po prostu ludzie głupieją. Może zanika w narodzie zdolność logicznego myślenia. Może klasyk miał rację, że myślenie ma kolosalną przyszłość. No ale moim zdaniem nikt tej kolosalnej przyszłości nie dostrzega, bo myślenie na przykład boli. Nie wiem. Oświadczam wszem i wobec, że nie czytam recenzji moich tekstów. Żadnych. Ani dobrych, ani złych. No chyba, że ktoś mi palcem pokaże, czy ewentualnie przyśle linka i powie ty stara pa, pa, zoba to napisał. Nie siedzę i nie googlam ani swojej osoby oraz swoich tam dokonań, ani recenzji, czy opinii w temacie czegoś, co tam kiedyś napisałam, czy coś. Kilkanaście razy trafiłam na recenzję panien blogerek, <coughs> które te recenzje zaczynały się zdaniem Nie lubię horrorów i nie czytam. Albo nie wiem dlaczego sięgnęłam po tę powieść, skoro to jest obrzydliwy horror. No i wtedy sobie zdałam sprawę, że ważniejsze rzeczy mam, że tak powiem na, do zrobienia na tej matce ziemi niż tego rodzaju yy, yy, netowe znaleziska googlać. I to, to tyle w temacie. Ja blogerkom kucyponkom życzę wszystkiego kucyponkowego. Ogólnie. Naprawdę. Obecnie idę sobie zrobić kawę. Słuchaczom życzę niczym niezakłóconego odbioru muzycznego utworu, gdyż niniejszym zagra orkiestra Denta pierdolnięta czyli muzyka to znowu ja krwawa kałuża mówię do was po przerwie gdybym była facetem mówiłabym do was po dzwonku <grym> ale do rzeczy obecnie zapadam zjeby czwarte które należą się osobom zjebującym na dzień dobry autorów, którzy to autorzy chcą dostać dobrą radę na tak zwany start czyli chodzi mi o to że stare pisarskie wygi robią wała debiutantów Mając nadzieję, że debiutant podupie tak mocno dostanie, że się zniechęci, pisać przestanie, że i przez to na rynku ubędzie jednego konkurencyjnego uba. No to jest główna prawda rynek jest pojemny, potrzeba nowej krwi jest mnóstwo wydawnic, cała Polska pisze książki i proszę mi tutaj nie odstawiać tak zwanych scen, że jakiś młody kot wam michę odpaszczy odbiera. Inna sprawa jest taka, że ja sama po dupie dostałam od starych wyk pisarskich na początku, czyli przed debiutem, zostałam wręcz wyśmiana i obrzucona głównym, bo za kogo ja się mam, że chcę pisać, że piszą książki tylko wybrańcy, a, ja, a wydają krewni i znajomi wydawniczego królika i żebym sobie darowała, bo moje książki nikt w Polsce nie wyda i żebym lepiej wydała w USA. Ja to usłyszałam. I jeszcze raz usłyszę dobrą radę w stylu, że Polska to nie USA, albo żebym coś zrobiła w USA, to ja temu, który tę te dobrą radę daję, to robię, z, zrobię z dupy te całe USA. Proste. Generalnie panuje opinia, że pisarze to zawistne, złośliwe małpy, które najchętniej chciałyby być jedynymi pisarzami, a jedynymi zawistnymi małpami na tym, że pięknym naszym rynku księgarsko-wydawniczym. Jakże to musi być bolesne mieć się za Boga, do którego się nikt nie modli, co? No i jak to by miało wyglądać? W jaki sposób ograniczyć ambicje pisarskie ludzi, co? Chyba już bardziej obrzydzić pisania nie można. Ogólnie wiadomo, Wszędzie wszyscy trąbią, że pisanie jest zajęciem niedochodowym, nieopłacalnym, niewdzięcznym, że ludzie mają pisarza za darmo zjada. książki się nie sprzedają zarobić na tym nie można a jeżeli można to po dziesięcioleciu katorżniczego pisania i klecenia jakiegoś tam dorobku że książka to nie marchewka którą można sprzedać na bazarze na kilogramy oraz z której można coś ugotować że pisarze to dziwacy pijacy dziwkarze albo nawet dziwki takie słuchy do mnie dochodzą ktoś nawet młody adept sztuki pisarskiej proponował mi siebie za to żebym go wybiła no, odpowiedziałam, że wybija to szambo i żeby ewentualnie, jeżeli człowiek chce zaistnieć, mówiąc brzydko, to żeby nie dupy dawał, tylko żeby coś pisał, bo to o to chodzi. Dochodzą do mnie od czasu do czasu opinie, że jakaś tam panna czy chłopak swoim upartym jak osioł zachowaniem, że mimo wszystko chce pisać książki, że mu to przyjemność sprawia, że jakieś coś psuje wizerunek jakiegoś tam środowiska. Bo przecież właśnie pisanie to podobno haruwa nieopłacalna i w ogóle co krok wybuchają afery z udziałem pisarzy, że za mało zarabiają owy pisarze, że w ogóle kultura go, to śmietniki, że w ogóle gówno. W ogóle to najlepiej będzie, jeżeli by wszyscy niewdzięcznie, nieopłacani, ciężko harujący pisarze, którzy kiedyś była taka afera z jakąś panną, która twierdziła, że 7 tysięcy zarobiła 6 miesięcy ciężkiej pracy, to ja uważam, że ci ludzie powinni wyjść na ulicę, mówiąc brzydko, nie jako kurwy prostytutki, tylko ewentualnie protestować. Tak jak górnicy protestują, tak jak pielęgniarki protestują, tak jak lekarze ewentualnie czasami strajkują, bo są po prostu no, nie, nie, niedopłacani. Polecam tak zwane ym, marsze z transparentami. W tym całym kulturalnym pierdolniku zapomina się o jednym. Każdy kiedyś debiutował. Ja teraz nie mówię o tym, czy się komuś coś opłaca, czy nie opłaca, bo to jest indywidualna sprawa, ale chodzi mi głównie o to, że pytam się teraz, co w tym złego, żeby stary wyjadacz, ale taki stary, doświadczony wyjadacz-pisarz, w momencie, kiedy zgłasza się do niego młody kot z pytaniem, jak pisać, gdzie słać książkę, albo chociażby z pytaniem naiwnym, mistrzu, co sądzisz o moim pomyśle na powieść? Co szkodzi tej starej pisarskiej wydze pomóc takiemu młodemu kotu? Poprowadzić go jakoś, doradzić coś mądrego, coś sensownego, po prostu pomóc, podać pomocną łapę. Co szkodzi? Nic. Moim zdaniem nic. Ja kiedyś napisałam list do pani Joanny Chmielewskiej, tak, do tej pani Joanny Chmielewskiej. Do mojej pisarki ulubionej z czasów dzieciństwa. Już obecnie świętej pamięci, ja szkoda. Pani Joanna Chmielewska, ulubiona moja pisarka mojej młodości, powtórzę, odpisała mi na list, ale to był zwykły list, nie mail. Po chyba trzech miesiącach oczekiwania ja wysłałam kopertę zwrotną, nakleiłam znaczek, napisałam mój adres. W liście owym pytałam jako ten młody kot przed debiutem dawno, dawno temu, co robić mam po napisaniu książki? Mojej pierwszej książki byłam tak podniecona, pisałam do mojej bogini, która mi odpisała. I pani Joanna napisała mi jak wół. Pamiętam to jak dziś. Do żadnego pisarza w ogóle. Poradę. Nigdy. Do specjalistów z wydawnictw. Do krytyków ostatecznie. Nie do pisarza. List od pani Joanny Chmielewskiej dostałam 20 lat temu, może nawet więcej. Czyli od tamtego czasu, mówiąc brzydko, niewiele się zmieniło. Praktycznie nic się nie zmieniło w środowisku tak zwanym pisarskim. To znaczy, generalnie zaczęła się lasówka, bo wiadomo, teraz każdy pisze. Prawie się nic nie zmieniło, bo z tego co widzę, nie istnieje już coś takiego, jak naczelny krytyk literacki kraju. To jest relikt zamierzchłej przeszłości. Ale dziwi mnie to, jak zawistnymi ludźmi postrafią być niektórzy pisarze. Ludzie kojarzeni z kulturą wyższą, inteligencją na poziomie również wyższym. Ludzie kojarzeni le z lepszym światem, dosłownie, natchnionym, światem uczuć, wyższych wartości, światłych myśli oraz prawdziwych ludzkich odruchów. Jak się okazuje, po raz kolejny mam na końcu języka powiedzenie, że są ludzie i taborety. I to wszędzie, bez względu na środowisko. Niestety ostatnimi czasy również przekonałam się, że w środowisku literackim, ogólnie rzecz biorąc, jest ich taboretów o wiele więcej. No ale może ja poprzednio jakim nie zwracałam na to uwagi naiwnie. Tak? Czyli wniosek prosty. Fakt, że ktoś pisze fajne książki, nie oznacza, że jest fajnym człowiekiem. A szkoda, bo niekiedy książka jest jedynym źródłem wiedzy o piszącym ją człowieku. Jak się bardzo często okazuje, to źródło kłamie. Ale nie bądźmy takimi pesymistami, nie fakt, że jest już pora na telesfora, czyli na przerwę melodyczną. Czyli śpiewajmy razem w ten radosny czas, poproszę telekino o przerwę reklamową bez reklam, czyli gramy i śpiewamy. Muzyka. Krwawa kałuża, czyli ja, mówię do Was po kolejnej przerwie. A teraz będą zjeby piąte. O gwiazdorzeniu i nafąfieniu oraz o tym, że pewien człowiek, który książkę napisał, to teraz mu wzięło i odbiło, bo bez kija nie podchodź, bo on jest już boski, nietykalski, z pracy zrezygnował, tatowej znaczy i pisze książki oraz już jest prawie na piedestale. To znaczy, jedną książkę napisał i nie wiem, czy on wydał, ale już generalnie rzecz biorąc jest już w innym świecie. I taki pisarz ma się za lepszego, bo siedzi i książkę owę pisze. No Inni pisarze zapierdalają na etacie albo dwóch, mają rodziny i gęby do wykarmienia, piszą w nocy jak różne chleba, podnoszą przez uszanowanie i nie traktują ludzi jak stęchłe żygi. Taki pisarz jak Chuj Wielki i Dwa Bąbelki ma fochydąsy oraz animąsy, zraża do siebie ludzi, wyczynia jakieś dziwne akcje z wydawnictwami, pisze nawet do nosy na innych pisarzy, a kiedy na, ma pożar w burdelu, czy o mało nie zdechnie z głodu, to sobie przypomina o reszcie świata. Bez komentarza. Inna sprawa. Chciałam powiedzieć to oficjalnie. Ja nikogo nie będę się pytała o pozwolenie na realizację moich pseudoszalonych pomysłów promocyjnych powieści oraz na pewno nie będę się wy wyjawiała pomysłami na kolejne powieści. Pomysły na kolejne książki znają tylko osoby mi zaufane, które tych pomysłów nie zjebią oraz nie wyśmieją. Radę teraz dam dla osób, znaczy osobom, które są w trakcie pisania powieści albo mają pomysł na nowe książki i nie są pewni, czy ten pomysł jest dobry, czy niedobry, czy się zje, czy nie zje. Zanim Wasz pomysł nie nabierze ciężaru, czy nabierze ciężaru, zanim nie postawicie ostatniej kropki, nie informujcie świata oraz okolic o tym, że pomyślę. Please Was. Bo się mówiąc ogólnie, pomysł Wam nie tyle spali, co zostanie zjebany, a Wy z pisania zrezygnujecie. Za kilka lat pomysł podobny, albo nawet taki sam, zobaczycie na półce księgarnianej, z tym, że ta książka będzie sygnowana nazwiskiem nie waszym. Najprawdopodobniej będzie sygnowana nazwiskiem osoby, która najgłośniej was zjebywała za pomysłów. Albo będzie sygnowana książka owa nazwiskiem kogoś zupełnie obcego, kto się po prostu w aferze wziął, był i przysłuchiwał. Czyli wniosek jest prosty. Proszę realizować swoje pomysły w ciszy, spokoju oraz w otoczeniu osób zaufanych. Świat niech efekt zobaczy. Nie musi świat wiedzieć o każdym kroku realizacji tego projektu literackiego, nad którym obecnie siedzicie, moi drodzy. To nic nie pomoże, a może nawet przeszkodzić. Nie marnujcie sił na napierdalankę informacyjną oraz rozkminianie planów czy pomysłów. I już. Ja wielokrotnie po dupie dostałam za moje pomysły i teraz powiem, że oraz, że mam w tej obolałej dupie co tak zwane środowisko powie w kwestii moich kolejnych pomysłów, kolejnych inicjatyw, kolejnych inicjatyw w tym promocyjnych albo wszelakich. Bo generalnie nie ma środowiska jako takiego. Są jakieś małe grupy, albo każdy tam sobie kołuje z przymierzeńców poza nawiasem, po cichu żeby nie zostać posądzonym o lizodupstwo oraz o przydupasanie sobie tak towarzystwa wzajemnej adoracji. Ja mam w tej mojej obolałej dupie towarzystwo wzajemnej adoracji. Chcę się otaczać ludźmi podobnymi do mnie, którzy mają swoje szanowne łby pełne fajnych pomysłów, którzy chcą coś razem zrobić i nie boją się tego robić, bo jest to robić i można. Mam w mojej obolałej dupie poglądy, że jestem czyjąś tam konkurencją, a ja generalnie gram fair. I tego oczekuję od ludzi z mojego najbliższego otoczenia, czy to prywatnie, czy zawodowo. Nie interesuje mnie jakaś chora impreza typu olimpijska konkurencja. Pisać szybko, szybciej, najszybciej. Powieść w tydzień, dwa tygodnie. Nie obchodzi mnie kto ile zarabia na pisaniu. Nie obchodzi mnie powód tego, owego pisania. Czy ktoś pisze dla kasy, czy dla własnej przyjemności. Nie obchodzi mnie ranking pisarzy najlepiej opłacalnych. Kilku grup dyskusyjnych na fejsie mnie wzięto i wyjebano za fakt, że miałam czelność się wypowiedzieć w temacie, a mianowicie szczerze na temat kwestii, że nikt nikomu nie daje prawa traktować ludzi jak szmaty, tylko dlatego, że ten ktoś ma sodówkę na dekiel walącą, bo książkę napisał. No proszę albo ktoś mnie ostrzegał, żeby mi ten splendor pisarski nie odbił palmą, mianowicie, gdyż przecież już książki piszę. Takoż pewnie jestem na jak balon i spuchło mi ego, oraz nie poznaję starych znajomych, albo mam się za lepszy tam ludzki model, czy gatunek, niż tam zwykli zjadacze chleba. Moje pytanie brzmi następująco. Co wy najlepszego pierdolicie, hipolicie? Zastanówcie się, kochani, co wy mówicie najlepszego? To jest moja prośba na tak zwany koniec. Polecam kubeł zimnej wody na łeb. Eb, albo kurację ziołami. <śmiech> Okłady, nie wiem, tam z czegoś. Z kamieni. <śmiech> Ewentualnie polecam sprawdzić, która jest godzina, bo to już jest koniec 12 odcinka Krwawej Kałuży. Żegnam się z wami tradycyjnym. Niech wam ziemia lekką będzie i nie szczypią was łabędzie. Mam nadzieję, że co złego to ja. Przesyłam serdeczności aż do kości, i mówię do usłyszenia, moi kochani porąbani. Do usłyszenia.